Molium. <laughs> Audycja dedykowana myślą, inspirowanym literaturą. A dokładniej mówiąc, jest to kolejne wydanie w takim specjalnym cyklu Molium Snippets czyli stricte dedykowane różnorakim ciekawostkom wokół książek, wokół autorów wokół pasji moli książkowych. Także dziś mam dla Ciebie kilka takich ciekawostek, stricte, i od razu chciałbym przejść, pociłkując się notatkami do nich. Um, tyle, ile zdążę Ci powiedzieć, to od razu przekażę. Więc y, pierwsza ciekawostka, pierwszą ciekawostką jest um, powołanie do życia takiego konceptu interesującego fontu, czcionki który ma sprzyjać zapamiętywaniu. Jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to mnie to dosyć zdumiało, powiem Ci, dosyć, dosyć mnie zdumiało i zaskoczyło. No jak i w jaki sposób czcionka, prosta czcionka, ma ułatwiać zapamiętywanie? To to jest w ogóle wypad. Do tej pory, ok, kojarzyłem, że są specjalne programy, które mogą bardzo aktywnie i faktycznie skutecznie wspomagać zapamiętywanie, sprawiać, że będzie się lepiej zapamiętywało. Mam przede wszystkim tu na myśli mój ukochany program Anki, o którym wielokrotnie opowiadałem w Molium, także to jest zrozumiałe. Ale żeby sama czcionka, tak niewinna, niepozorna rzecz jak czcionka, żeby pomagała w zapamiętywaniu w jaki sposób, więc było mi spieszno sprawdzić, zagłębić się w to, jak to jest możliwe w ogóle. I okazuje się, że faktycznie dosyć jest myślny koncept, dosyć taki błyskotliwy pomysł, który wykorzystuje hmm, naturę, pewną cechę natury naszego umysłu, polegającą na tym, że nasz umysł często kroć sobie dopowiada sam różne rzeczy i również często w ogóle nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak na marginesie to jest dosyć temat na taką szerszą dygresję jak często takie coś w istocie się zdarza kiedy, kiedy umysł sobie coś dopowiada i jesteśmy o czymś całkowicie przekonani że na przykład coś usłyszeliśmy albo że coś konkretnego widzieliśmy, zobaczyliśmy albo że przeczytaliśmy podczas kiedy stan rzeczy jest zupełnie, zupełnie inny i za to, że za to nasze przekonanie odpowiada dokładnie ten ewenement, to zjawisko dopowiadającego sobie różne rzeczy, naszego własnego umysłu, co być może częściowo ma nam pomagać, ma nam skracać, ułatwiać życie poprzez właśnie te skróty. Umysł przyzwyczaja się do pewnych szablonów, że tak powiem i kiedy widzi coś, czy, czy styka się z czymś, z jakimś bodźcem, z jakąś informacją, obojętnie jakiego rodzaju, która... Pasuje, wydaje się pasować do tych schematów już utartych, to często częstokroć może być faktycznie tak, że z automatu, to, co nas dociera, to, co do nas dociera, to jest po prostu umysł wyprzedzający fakty. O, tak ujmę. Niestety te fakty czasem mogą być zupełnie inne. I no, ale dobra, to tak słowem dygresji. Jeżeli chodzi o konkretną ciekawostkę, ten font ułatwiający zapamiętywanie, to jakby zaprzężono do tego konceptu, ten ewenement umysłu, tworząc taką czcionkę jakby ponadgryzianą, że tak powiem, czyli wyobraź sobie wyobraź sobie napis jakiś albo zdanie napisane taką czcionką, które wygląda jakby ktoś przyszedł i po prostu ponadgryzał ten napis tu i ówdzie. Tak zabawnie to dosyć wygląda, zabawnie się przedstawia. Tak jakby coś było z tą czcionką nie tak, tak jakby była może uszkodzona, Um, mi to tak zabawnie przypomina takie ponadgryzanie, takie literki ciasteczka. I teraz, dlaczego ponadgryzane? Właśnie o to chodzi. Ten zamysł polega na tym, że poprzez to ponadgryzanie dla naszego umysłu nie jest tak łatwo od razu przeczytać to, co jest napisane. Stąd też nie może od tak od razu skojarzyć tego yy, z jakimś schematem i nadinterpretować, co za tym idzie, tylko potrzebuje dać temu więcej uwagi. A poprzez danie temu większej uwagi, automatycznie, znacznie łatwiej zapada nam to w pamięć. I właśnie na tym polega trik tej czcionki, że cała czcionka jest ponadgryzana, <gryzanie> a więc zawsze cokolwiek jest nią przedstawione, Wymaga więcej uwagi, żeby to przeczytać, przez co właśnie łatwiej zapada nam to, czy może nam to zapadać w pamięć. W tym, na tym polega ta cała idea. Co ciekawe, nawet e, zastanawiałem się, czy, czy ktoś już e, wpadł na taki pomysł powiązania tych dwóch konceptów ze sobą, czyli wspomnianego programu Anki, stricte służącego do nauki pamięciowej, a właśnie tej czcionki która nazywa się tak abstrahując sans forgetica z angielskiego forget, zapominać więc tak oczywiście to już nie jedna osoba powiem Ci, że właśnie wpadła na taki pomysł żeby powiązać te dwa koncepty ze sobą um, można i tak, ale wydaje się tak w teorii że już tak abstrahując nawet od, od tego programu Anki że ta czcionka faktycznie może przynajmniej w teorii sprzyjać zapamiętywaniu cokolwiek nią zapiszemy, szczególnie o, może, może faktycznie ona by się przydawała do jakiejś takiej stricte pamięciowej nauki e, coś sobie nią napisać i się uczyć, ciekawe czy na wydruku też by to podobnie działało, co na ekranie komputera czy, czy smartfona w ogóle nie wiem jak na smartfonach to się prezentuje no ale to jest wszystko do zbadania, ja chciałem tylko zarysować tobie tą ciekawostkę, że taki koncept istnieje, taki zaskakujący bo koncept zdumiewający, że sama taka niepozorna rzecz jak czcionka może sprzyjać zapamiętywaniu. Ok, zerkam notatki. Co dalej mam, jeżeli chodzi o różne ciekawostki? Tak, taka krótka nowina, krótka czy istotna od Mac New, czyli temat lektoringu audiobooków. Jeżeli słuchasz molium, to z pewnością znane Ci jest zagadnienie audiobooków, znana Ci jest postać Mako News, z którym zresztą swojego czasu przeprowadzałem wywiad. Jeżeli nie, to tak krótko słowem przedstawienia. Mako New to jest nick e, takiego undergroundowego, żartobliwie mówiąc, lektora audiobooków, który z własnej pasji, z własnej inicjatywy zajmuje się czytaniem różnorakich książek na głos, nagrywaniem nagrał sporo książek, już do tej pory On ma taki dosyć charakterystyczny, dosyć głos, niepowtarzalny rzekłby i no, obfity, przebogaty w ogóle zasób tych książek, fantastycznie przeczytanych sporo tego i ten, co ciekawe, co ciekawe w ogóle ten, że lektor powołał do życia swego czasu Taką dosyć interesującą i chwalebną inicjatywę Mako czy Taramoty, która polega na tym, że wygrzebuje gdzieś tam wyszpera jakieś przykrzone woluminy, zapomnianej już, mało znanej, lub nieznanej w ogóle literatury, i serwuje jej taką rejuvenację właśnie, rewitalizację poprzez. Przeczytanie tych książek na głos to są książki, które są już w domenie publicznej tak zwanej, czyli one są już powszechnie dostępne, w ogóle można z nimi no, tak już w największym ogólnieniu robić, co się chce. W tym między innymi można je jak najbardziej nagrać, opublikować i tym samym jakby przywrócić do życia, co jest tak fantastycznym konceptem w sporej mierze dlatego, że faktycznie nierzadko Przecież tam ta literatura też kryje w sobie wartość, też jest dosyć interesująca, istotna. Um, i, I tutaj jakby to przykurzenie, przykurzenie czasem wielokrotnie może wcale nie ujmować tej wartości. Stąd też ta inicjatywa Mako-Czyta jest dla mnie dosyć wartościowa i chwalebna. Też mogę ją polecić. Chociaż wiele książek z niej do mojego gustu nie trafia, niemniej jednak, nie jednak jest też tam niemało, które chciałbym, żeby znalazły się na mojej liście takiej do przeczytania w przyszłości. Ale jeżeli chodzi o inicjatywę, o której chciałbym opowiedzieć sobie aktualnie w ramach tego zbioru ciekawostek volume Snippets, to jest to inicjatywa czytania, um, różnego rodzaju, nie wiem czy tylko opowiadań, czy tam są jakieś też szersze prace, z projektu zwanego Fantazmaty. O tym projekcie nie wiem prawie nic. Mój research był bardzo taki pobieżny. Niemniej jednak na tyle, na ile liznąłem tematu, to Fantazmaty prezentują się dosyć, dosyć interesująco. Taka, taka inicjatywa, gdzie na moje rozumienie społeczność wydaje... Różnego rodzaju e-booki, yy, publikacje, zbiory, zbiory opowiadań, może coś więcej. I część z tamtych prac faktycznie Mako, albo przeczytał, bo już przeczytał, yy, myślę, że już przeczytał, yy, może to być faktycznie ciekawy smaczek, kolejny, kolejny konsek dla, szczególnie dla wielbicieli Mako, ale też dla miłośników literatury serwowanej przez Fantasmaty. Czy to są prace o jakimś konkretnym profilu, powiedzmy, fantastyczne science fiction, nie mam jeszcze pojęcia. Niemniej jednak, kto wie, kto wie, warto zajrzeć, warto zgłębić, oczywiście umieszczę linki wszelakie w notatkach do tegoż nagrania. Natomiast co dalej? Tyle, jeżeli chodzi o nową inicjatywę z Mako, natomiast zerkam znowuż sobie w notatki. Patrzę, patrzę, przewijam i o właśnie, to jest dosyć interesująca ciekawostka. Pamiętasz Richarda Stalmana? O ile są to znane poprzednie rozdziały Molium, postać Richarda Stalmana em, w ogóle przewijała się już tam jak najbardziej, mocny ślad po sobie zostawiła. Przeprowadzałem również wywiad z Richardem, tak na marginesie, także w ogóle kim jest Richard Stallman, jeżeli jednak nie wiesz. Richard Stallman to jest taki apostoł nowej wizji świata, żartobliwie mówiąc, bardzo żartobliwie, natomiast tak mniej żartobliwie to jest osoba, która propaguje ideę wolnego oprogramowania z bardzo, bardzo dużym akcentem na etykę rzuca zupełnie nowe światło na, na to, z czym mamy do czynienia na co dzień, nawet jeżeli nie jesteśmy tak zwanymi geekami, yy, naszą pasją nie są komputery, naszą pasją nie jest oprogramowanie, to jednak tak naprawdę większość z nas, ogromna, ogromna, ogromna większość, tak naprawdę korzysta z tych komputerów już dzisiaj, z komputerów, ze smartfonów, z oprogramowania właśnie. Już dzisiaj dawno Minęły te czasy, żeby to była domena stricte jakichś specjalistów, informatyków, kogoś w tym rodzaju. Dzisiaj wszyscy generalnie mamy styczność na co dzień. Na co dzień obcujemy z oprogramowaniem, z różnego rodzaju programami, apkami. Więc te zagadnienia, o których mówi Richard, jak najbardziej dotyczą i nas. I to jest w tym piękne, że faktycznie. Ten przekaz Richarda stał się bardzo aktualny, bardzo zyskał na aktualności w dzisiejszych czasach. Mówię tak bardzo, dlatego że w czasach, kiedy Richard zaczynał, to jeszcze nie było tak rozwinięte i tak powszechne. On długo tak naprawdę jest na tej drodze. Od bardzo, bardzo dawna. Dla osób bardziej interesujących się tematem, może być zaskoczeniem, że właśnie dlatego Richard powołał do życia system GNU Linux. Tak, właśnie dlatego tak dobrze e, powiedziałem, że właśnie GNU Linux, znany w powszechnym użyciu bardziej jako Linux, ale tak naprawdę pełna nazwa GNU Linux, został powołany do życia przez Richarda, Richarda Stalmana. I powodem, dla którego został ten system powołany do życia, było właśnie to, żeby zapewnić ludziom dostęp swobodny do tak zwanego wolnego oprogramowania czyli do oprogramowania, które nie tylko będzie bardzo dobre jakościowo pod kątem technicznym, ale również, które przede wszystkim będzie etyczne, będzie zawierało w sobie etykę. To może brzmieć abstrakcyjnie dla Ciebie, jeżeli po raz pierwszy stykasz się z tematem. Może na przykład być dla Ciebie zagadką. O co w ogóle chodzi, mówiąc o całej tej etyce? Co jest takiego nieetycznego? w tym standardowym oprogramowaniu, że aż skłoniło tego człowieka do tego, żeby przysiąść któregoś dnia i zacząć pisać cały system operacyjny, tworzyć cały system operacyjny. Oczywiście on sam tego nie zrobił, ale zaangażował w którymś momencie zespół. Poznał, udało mu się zaangażować inne osoby, które podzielały jego poglądy, żeby faktycznie stworzyć coś w tym duchu. To może być intrygujące. Co takiego? stanowiło tak silną motywację. O co chodzi z, to, z całym tym brakiem etyki? Co takiego gdzieś tam się chowa? Między wierszami programów yy, gdzieś tam w tle. My sobie tutaj niepozornie używamy apek na Androida, czy tam na iPhone'ach, na iOS, czy na komputerze pod Windowsem, czy pod czymś innym. A tutaj nagle, nagle ktoś przychodzi i mówi nam, że w tym wszystkim jest mnóstwo... Coś jest nie w porządku bardzo. I tego tak naprawdę nie widać na powierzchni, dlatego że... Yy, to się od lat serwuje, że nie ma żadnego tematu. Więc od lat jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nie zdajemy sobie w ogóle sprawy, że za naszymi plecami ma miejsce jak, mają miejsce jakieś czarne interesy, ciemne sprawy. O co chodzi? Nie mam na myśli żadnych teraz teorii spiskowych, yy, nic w tym design. Natomiast mam na myśli, że coś jest porządnie poważnie nie tak, i to, co jest poważnie, porządnie nie tak, o tym się bardzo specjalnie z premieracją nie mówi. Zamiata się to pod dywan. Natomiast na pierwszy plan wydobywa się coś zupełnie, zupełnie innego, żebyśmy się na tym koncentrowali i żeby nie przyszło nam na myśl pod ten dywan zerknąć. Natomiast to jest bardzo istotne, co jest pod tym dywanem i właśnie Richard wszystko stamtąd wymiotł na światło dzienne. Dzięki czemu możemy się o tym wreszcie dowiedzieć. Możemy nabrać zupełnie nowego poglądu na sprawę, Mogą się nam tak mówiąc metaforycznie otworzyć oczy. Możemy być bardzo zaskoczeni. Richard bardzo dużo tych zaskoczeń wynosi. Ale i przede wszystkim też tak na boku, co możemy dla siebie z tego wynieść poza tym uświadomieniem, to to, że możemy odkryć rzeczy, z których sprawy sobie nie zdawaliśmy również z w w takiej pozytywnej przestrzeni. Nie jakiś już ten kurz pod dywanem, jakieś, jakieś tam ukryte rzeczy, ciemne, czarne. Co wręcz możemy nawet odkryć, że istnieje istnieją rzeczy o zaskakującej zaskakującej jakości. Rzeczy, które logiką się kierując i naszymi przyzwyczajeniami, przyzwyczajeniami czy naszym dotychczasowym doświadczeniem nie powinny istnieć. Podam Tobie taki prosty przykład. Jeden, pierwszy z wielu, z całego mnóstwa przykładów. Miałem taki kiedyś komputer, styczność z takim komputerem bardzo, bardzo, bardzo starym. I... Potrzebowałem zrewitalizować ten komputer, żeby yy, użytkownik mógł oglądać na nim filmy. O no, takie normalne filmy jeszcze w tamtych czasach. Filmy ważyły 700 MB, tak by the way, przy okazji, jeżeli znasz się bardziej trochę, to, ci, to wiesz, o czym mówię. W każdym razie, dziś, dzisiaj te filmy określa się mianem, że są niskiej jakości, low quality. <śmiech> to jest w ogóle zabawne. Kiedyś to było na porządku dziennym 700 MB na filmie, no ale dobra... <śmiech> Mniejsza z tym, miałem stary komputer, miałem go re rewitalizować, żeby, żeby działały na nim filmy. Bez, zaznaczam, bez dokupowania do niego jakichś podzespołów, nowej karty graficznej, więcej pamięci, bez niczego. Miałem po prostu sprawić, żeby na nim się filmy odtwarzały, Co logicznie wydawałoby się nie do osiągnięcia, dlatego że jeżeli ym, zainstalowałoby się na tym komputerze jakiekolwiek takie powszechne, najpopularniejsze programy, Najpopularniejszy w tamtych czasach do odtwarzania filmów, czy to jakiś tam best player, can player, yy, czy jakiś all player, czy jeszcze nie wiadomo co, media player, haha, to praktycznie żaden z tych programów nie dałby rady praktycznie, albo w ogóle by filmu nie odtworzył na tamtym starym komputerze, albo by odtworzył ale to po prostu obraz by skakał totalnie, nie dałoby się tego oglądać, albo by nawet skoczyć nie zdążył, tak po prostu obraz by stał w miejscu, dźwięk by na przykład szedł sam, a obraz by stał w miejscu, albo jeszcze nie wiadomo co, jakieś inne krzaczki by wyskakiwały. Także generalnie nie szło, nie szło nic, obojętnie jakiegoś programu nie używało. I tutaj z pomocą przychodzi użycie innego programu zupełnie, hm który nie jest modny, nie jest popularny, o którym prawie nikt nie wie i postawiłem ten program na tym komputerze i co się okazuje, nagle te same filmy, te same filmy, które nie były odtwarzane na całej reszcie programów, nagle działają jak marzenie. Zupełnie. Płynniutko, wszystko działa dobrze, obraz z dźwiękiem zsynchronizowanym, bez żadnych zacinań, bez niczego, można normalnie oglądać. 99% programów, jakie przetestowałem, nie dawała rady. I można byłoby spokojnie wysnuć z tego wniosek, że to jest ze stary komputer po prostu. Trzeba kupić nowy. Ale jak wiesz, gdzie szukać, znasz temat, m.in. na przykład jest Tobie znana ta przestrzeń tzw. wolnego oprogramowania, czy syndrom programów obrastających w tłuszcz z biegiem czasu, o czym też mówiłem gdzieś tam w informatycznych bardziej rozdziałach to wiesz, że że faktycznie taki syndrom jest możliwy, jak najbardziej, żeby żeby program dany nie dawał rady po prostu. <śmiech> Stał się zbyt ociążały z wiekiem na przykład. Podczas kiedy na przykład jego jakaś tam starsza wersja dosyć może jak najbardziej dawać radę. Ha? I faktycznie to, to było niesamowite, to jest jeden tylko przykład. Inny przykład znowu tak yy, gdzieś tam z rękawa to jak miałem moją pierwszą taką praktyczną przy, no, przygodę z GNU Linuxem, to było jeszcze prawdopodobnie Ubuntu albo Mint. Jeżeli temat jest Ci bardziej znany, to kojarzysz nazwy tych systemów operacyjnych, takie alternatywy dla Windowsa. I wiesz co? Niesamowita rzecz. Miałem Windowsa wcześniej. To była siódemka, 32-bitowa. Home Premium. I na tym Windowsie nie miałem żadnych bajerów wizualnych, dodatkowych, nic, praktycznie. I zmierzyłem sobie na tamtym Windowsie, ile on mi tak na co dzień generalnie zabiera, wiesz, pamięci operacyjnej, ile zajmuje, ile absorbuje mocy procesora i tak dalej. I później jak eksperymentowałem z GNUXem, to zrobiłem to samo no, dla ciekawości. Tak mnie to frapowało, jak się jedno do drugiego będzie mieć. I zrobiłem dokładnie to samo, tyle że z tą różnicą, że pod GNU Linuxem to ja sobie wybajerowałem środowisko całe, wiesz, bo lubię takie rzeczy, lubię personalizowanie, lubię, żeby otoczenie na komputerze było bardzo moje, w moim stylu, w moim guście, pode mnie, więc jak najbardziej porobiłem to wszystko pod siebie. Użytkownicy GNU Linuxów mają szereg w ogóle bonusów, tam, z których mogą czerpać frajdę, jak na przykład w tamtych czasach istniało coś takiego jak galaretowate takie okna, że jak przesuwało się oknem jakimkolwiek oknem programu w prawo, w lewo, to ono się tak fajnie trzęsło jakby było z galaretki, to, to dobrze wyglądało tak atrakcyjnie w moim guście podobało mi się to bardzo ciekawego w ogóle smaku dodawałem takiej codziennej pracy z komputerem. W ogóle wypas totalny. Plus dodałem sobie jakieś tam powiedzmy padający śnieżek zimą, jakieś chodzące pingwinki, jakieś takie zabawki. Wiesz, lubię. Więc dodałem, porobiłem. Więc działo się dużo na tym moim pulpicie. Miałem frajdę, miałem przyjemność. Przyjemnie mi się pracowało na co dzień z komputerem. Wykonując nawet jakieś trywialne rzeczy. I wiesz, i teraz, jak przyszło co do czego? Zmierzyć. Ile to wszystko ten cały GNU Linux, z tymi byerami absorbuje pamięci operacyjnej i mocy procesora. To sobie zmierzyłem. I przywołałem, porównałem i wiesz, co się okazało? <gryw> Coś totalnie nie do uwierzenia, praktycznie. A mianowicie, że tenże Linux zajął mniej, i to znacznie mniej, RAMu, czyli pamięci operacyjnej i mocy procesora, niż Windows, 7, pod którym powtarzam, nie miałem żadnych barierów graficznych poza tym standardowym interfejsem, tak zwanym Aero. Nie miałem, czyli przezroczyste beleczki na oktach, nic więcej. Okta nie są kolorytowate, są nieruchome, <grym> jakie programista stworzył. Nic się tam nie dzieje, żaden śnieżek nie padał, żadne pingwinki po pulpicie nie chodziły. Nic, czysto. A jednak, ten sam Windows, nawet nie 64-bitowy. Zajmował o wiele więcej pamięci operacyjnej i procesora, niż tamten GNU Linux podbajerowany mocno, także wiesz, przy ich przykładach mówię wiesz, aż mnie kusi, żeby tak mówić i mówić o tych przykładach, bo to jest dla mnie po dziś dzień rzecz po prostu niesamowita, jak mam już po raz enty z kolei doświadczeń jakiegoś programu służącego do jednego, czy drugiego, czy trzeciego zadania, który to program jest niesamowity, działa szybko, błyskawicznie, a praktycznie gdzieś tam, jeżeli sięgnąć po te najpopularniejsze programy, gdzie jak przeciętnego użytkownika zapytać, on Ci wymieni, od razu marszu jakieś najpopularniejsze tytuły, to to jest była ziemia po prostu, nie była ziemia, gdzie, gdzie reszta programów ma znacznie wyższe wymagania, robią to samo. Wykonują te same zadania, ale mają znacznie wyższe wymagania, działają wolniej, w ogóle nie do porównania. Także temat rzeka. Zagadnienie. W każdym razie. Richard Stallman, jeżeli, jeżeli jest dla Ciebie interesujący, to zagadnienie, co to za człowiek, co on głosi, co on odkrył i, i co się stało, co tak bardzo zyskało na. Um, jakby to powiedzieć, aktualności? we współczesnych dzisiejszych czasach, to możesz rozpocząć, jeżeli, szczególnie jeżeli znasz język angielski, bo nie wiem, czy po polsku jest dostępna ta publikacja, możesz rozpocząć swoją przygodę od lektury wybranych esejów Richarda. Jest taki zbiorek dostępny na sieci, jak najbardziej, który możesz legalnie sobie pobrać i on jest dostępny powszechnie dla każdego. I to jest zbiorek wybranych esejów z różnych lat, poruszających bardzo dobrze i tak bardzo wnikliwie różne zagadnienia. Takie kompendium przekazu Richarda Stalmana w jednym miejscu. Natomiast jeżeli nie znasz angielskiego, jakąś alternatywą może być dla Ciebie zapoznanie się z szeregiem na przykład filmików na YouTube, y, które mają tam na przykład powiedzmy polskie napisy, jest coś takiego też, pewnie nie, nie jeden jak najbardziej jakaś prelekcja, jakiś wykład, coś takiego. Richard daje tych wykładów całe mnóstwo wystąpień, więc y, z pewnością by się coś znalazło. Natomiast dlaczego coś znajduje się w dzisiejszych ciekawostkach? Dlatego, że co ciekawe, jeszcze jedną pracą, która przybliża postać Richarda Starmana jest... Y, Praca autorstwa innej osoby i ta już praca jest jak najbardziej dostępna również po polsku. Swego czasu była opublikowana przez takie dosyć znane wydawnictwo książek informatycznych w Polsce, Helion. Była opublikowana nawet za darmo do ściągnięcia w formie elektronicznej. Niestety już od pewnego czasu chyba, chyba wycofali to. Ale kiedyś była jak najbardziej. Można było ją sobie owszem kupić drukowaną, ale w elektronicznej wersji można było sobie spokojnie z ich oficjalnej strony ściągnąć za darmo. I to była polska, polskojęzyczna książka, taka jakby biografia Richarda Stalmana, napisana przez inną osobę, z innej jakby perspektywy z zewnątrz. I ona też dobrze przybliżała jego postać dla kogoś zupełnie nieobeznanego z tematem. Być może to była moja właśnie pierwsza książka, z której się o Richardzie dowiedziałem, już nie pamiętam, nie jestem pewien, ale być może właśnie ta. I teraz, ta książka była opublikowana na takiej otwartej licencji, tak zwanej GNU licencji publicznej, gdzie można było ją doskonalać, rozwijać i tak dalej. I co ciekawe, aktualnie jakiś czas temu Richard do tej pozycji powrócił i zaangażował się w jej właśnie taką częściową rewitalizację, opatrując komentarzem tu i ówdzie, Um, dzięki czemu powstała taka dosyć interesująca forma biografii, do której ustosunkowuje się sam, sam bohater. Taka ciekawostka. Po raz pierwszy, po lata gdzieś tam. Co ciekawe, jeszcze tak na marginesie mnie zdziwiło dosyć, że po raz pierwszy, kiedy Richard zetknął się z tą książką, to było przy okazji jakiegoś tłumaczenia na zupełnie inny język. On wcale nie czytał, wygląda na to, tej książki po angielsku po raz pierwszy, tylko... Do niego to dotarło tekst, do niego dotarł dopiero kiedy ktoś poprosił go o pomoc przy jakimś tam tłumaczeniu na któryś z języków obcych. Więc to mnie dosyć zaskoczyło. I aktualnie istnieje dostępna w sieci już ta uaktualniona wersja, gdzie masz tą perspektywę autora z zewnątrz, tak jakby, pierwotnego autora biografii, ale masz też tu i ówdzie te komentarze, książka jest opatrzona, komentarzami, dopiskami, zdaniem Richarda tu i tam, co daje, znacznie poszerza tą perspektywę i czyni tą publikację jeszcze bardziej atrakcyjną. Także jeżeli interesujesz się tematem, to może być interesujący kąsek, że takie coś się pojawiło aktualnie. Ok, jeszcze tak gwoli ścisłości. Oryginalny tytuł tej książki tej biografii Richarda brzmi Free Us in Freedom. Wersja 2.0 właśnie, tak można by powiedzieć. Um, hmm. Pierwotna, jak tak patrzę sobie w notatki, była publikowana w 2002 roku. Tak. Hmm. Ok. <śmiech> patrzę dalej w notatki. co mam jeszcze w kwestii ciekawostek. Taka ciekawa jeszcze rzecz, do, która dosyć mnie zaskoczyła, to usługa czytania książek po kawałku. Ha! Wiesz, ja kiedyś się zetknąłem z takim konceptem. Swego czasu odkryłem taki podcast w literacki, rzekłbym, acz bardziej od takiej strony branży, bardziej od strony nawet rzemieślniczej, stricte, od strony takiej technicznej, gdzieś tam za kurtyną, jak to wszystko powstaje, jak powstają książki od strony autorów, jak są publikowane od strony osób pracujących w wydawnictwach, wiele rzeczy na temat samego pisania, samej sztuki pisania, tego typu podcast literacki, anglojęzyczny, jego nazwa była The Writing Show, o ile dobrze pamiętam. Też zlinkuję w notatkach. I sporo sporo odcinków w archiwum. Prawdopodobnie ten podcast już nie jest prowadzony. Niemniej jednak, co zwróciło moją uwagę przy okazji tego podcastu, to obecność takich krótkich jak krótkich opowiadań. Gdzieś tam było to poruszane, które zostały szyte na miarę. Albo, albo one były w samym podcaście, albo one się pojawiały w innej inicjatywie, o której też ten podcast wspominał. Takiej społecznej inicjatywie nagrywania audiobooków. Tak jak powiedziałem o Mako New, tak istnieje też taka platforma, gdzie każdy może nagrywać wersje audio różnych książek i publikować w różnych językach nawet. Teraz już chyba nie pamiętam nawet nazwy tego serwisu, ale oczywiście zlinkuję, bo przypomnę sobie, jak będę opracował na do tego nagrania, to już pewnie w datatkach masz, możesz zerknąć w tą inicjatywę i być może tam też są takie krótkie zbiory, zbiory historii, opowiadań, jakieś w sam raz takie kąski dla osób, które chciałyby coś przeczytać, ale mają generalnie mało czasu i czytanie takich pełnometrażowych, pełnowymiarowych książek jest dla tych osób dyskomfortowe, dlatego że zbyt mało mają czasu na to i czytanie w malutkich kąskach to nie to, Więc przynajmniej dla tych osób. Więc dla tych osób specjalnie powstała taka inicjatywa takich właśnie opowiadań krótkich form literackich, które mało czasu wymagają, nawet nierzadko to jest kilka minut nagrania, żeby przekazać całość takie krótkie formy literackie. Mnie to dosyć zdumiało, czy zaskoczyło, dlatego ja absolutnie nie przepadam za taką koncepcją. Dla mnie to nie jest absolutny ekwiwalent książki. No ale okej. Okay. Um, jest coś takiego, potrafię zrozumieć takie potrzeby, że to zawsze jest coś, coś jak degustacja książek. Można tak na to patrzeć, zawsze coś tym jest i nie ma się takiego poczucia, takiego czytania na wrywki. ciągle przypominać sobie, gdzie się skończyło, tylko można faktycznie całą formę, na raz. Potrafię to zrozumieć. <głos> w każdym razie dla osób, które jednak chciałyby łyknąć całe książki, a jednak niestety mają mało czasu, to istnieje jeszcze inne takie narzędzie, które, które wspomaga czytanie takich książek poprzez przesyłanie ich fragmentów mailem. To, czyli powiedzmy, zapisujesz się na taką usługę, i ona Ci szatkuje książki na części i przesyła niemalże jak newsletter jakiś. Po prostu dostajesz kawałek tej książki, odcinek po odcinku i to może sprawiać, że będzie Ci tą książkę czytać łatwiej, bardziej przystępnie. A może to się będzie przydawać, kiedy, kiedy doświadczasz może jakiejś prokrastynacji z czytaniem, nie chce Ci się czytać, a z drugiej strony wypadałoby, albo jawi się to wartościową aktywnością, którą... Odpowiadałoby wykonywać nawykowo, ale z drugiej strony jest to wyzwanie, więc to może pomagać taka usługa, gdzie po prostu zapisujesz się, wybierasz tytuł i on Ci przychodzi na maila, wajk po kawałku. Yy, taka nawet ciekawa rzecz faktycznie istnieje. To jest niesamowite, więc yy, chciałem o tej ciekawostce wspomnieć. Co dalej? Hmm. Następną ciekawostką jest yy, coś takiego co się nazywa Amazon Rapids i to jest y, taki koncept dla dzieci, dedykowany teoretycznie w przedziale wiekowym od 5 do 12 lat, y, prezentujący, jakby uczący je czytania, zapoznający w ogóle z całym słowem czytanym, ale w taki y, interesujący sposób przypominający komiks, hmm... Gdzie to ma jeszcze szereg dodatkowych funkcji. Tak patrzę sobie na bo to już dawno odkryłem. Nie pamiętam tych szczegółów, i faktycznie, co, co się, na co się zwraca uwagę, jeżeli chodzi o atuty tego konceptu, to pierwsze, że to może być, to może odmienić jakby wartość aktywności, wartość spędzonego czasu Twojego dziecka ze smartfonem. Dlatego że używając tego konceptu dziecko faktycznie zajmuje się czymś takim no, bardzo, bardzo pożytecznym jakby ma. przecież wiadomo, że czym prędzej się oswaja dziecko z takimi rzeczami jak czytanie, no, to tym wręcz lepiej, to też w ogóle um, może się przydawać na przyszłość więc tak, historie różnorakie prezentowane w tym koncepcie Amazon Rapids są prezentowane w formie czatu co dalej? Można sobie przytrzymać na słowie, by usłyszeć jego wymowę lub poznać definicję. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. Szczególnie, że praktycznie ja po latach robię to samo po dziś dzień na swój sposób. Przecież. Jest nadal szereg przecież słów, których znaczenia pewien nie jestem albo wręcz w ogóle których znaczenia nie znam i wcale nie mówię o języku obcym. Ha? I wiesz, dlatego powołałem do życia taką inicjatywę, jak baza słownictwa z różnych dziedzin, poszerzaj słownictwo w rodzimym języku polskim, wykorzystując ten sam program Anki, o którym już wspomniałem dzisiaj, więc jak najbardziej już, oj, 12 lat to już za mną jakiś czas temu, ale jak najbardziej robię to po dziś dzień, więc bardzo mi się podoba, że taką koncepcję zaimplementowano już w koncepcie dla dzieci stricte bardzo, bardzo mi się to podoba. Co dalej? Informowanie rodziców o postępach dzieci w czytaniu, w lekturze. Co może się przydawać na przykład w jej wspólnym kontynuowaniu, czy w nawiązywaniu jakiegoś dialogu. Przecież można faktycznie tego używać jako jakby tak dynamizować ten koncept dodatkowo. Widzisz o czym twoje dziecko czyta, czy widzisz, że Dotarło do jakiegoś interesującego, merytorycznie bardziej fragmentu, który może być dobrą inspiracją do jakiejś dalszej rozmowy. Można to wykorzystać i rozmawiać z dzieckiem od razu, gdzie dziecko już ma tą podstawę faktycznie, nie trzeba było wszystkiego od podstaw tłumaczyć od początku i możemy dalej to pociągnąć, poszerzając dziecka perspektywę. To też bardzo interesujące i przekonujące dla mnie brzmi, co sprawia, że mi się to bardzo podoba ta kwestia. I teraz tak, więc Amazon Rapids jest tym konceptem, który z tych różnych konceptów, które zaraz przedstawię Tobie za chwilę już, przedstawia się dla mnie najbardziej atrakcyjnie, właśnie dlatego, że to nie jest stricte bierne czytanie, ani to nie jest stricte bierne słuchanie, tylko jest w tym znacznie więcej aktywności. Ta historia prezentuje się nie jako taki statyczny tekst, tylko jako właśnie taki bardziej interaktywny czat. Fantastyczne jest w tym dla mnie, jeszcze raz powiem to, że można właśnie na bieżąco, w czasie rzeczywistym sobie sprawdzać wymowę, słówka, czy jego znaczenie, co to jest, co to znaczy. No ileż to pytań wyręcza rodziców. <grytanie> Wyborz totalny. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. I jeszcze to, że jest ta, ta synchronizacja z rodzicami, gdzie rodzic może widzieć na bieżąco, gdzie dziecko jest, na jakim etapie lektury i może to wykorzystywać do dalszego dialogu. No, niesamowite, bardzo, bardzo mi się to podoba. To jest taki bardzo proaktywny, prorodzinny, proedukacyjny koncept, który z czytania książek może zrobić fantastyczną przygodę, aktywność wspólnie spędzaną przez całą rodzinę nawet. To, to jest niesamowite, bardzo, bardzo mi się to podoba. Natomiast inne, podobne ciekawostki z tego zagadnienia to jest coś takiego, jak na przykład yy, mamy te inteligentne głośniki, na przykład od Google'a i. Hmm, czy to Google zrobiło faktycznie. Tak, tak, tak, tak. Faktycznie to Google. Faktycznie zrobiło tak, taką usługę. Jeżeli chodzi o, asyste o tych asystentów głosowych, o to w ogóle inteligentne głośniki, inne urządzenia, o których teraz trochę więcej słychać, bo jakiś czas temu w Polsce oficjalna wersja się pojawiła tegoż asystenta. <śmiech> Więc temat staje dla nas coraz bardziej popularny i powszechny. I za jakiś czas będzie się rozrastał jeszcze bardziej. W Ameryce to już w ogóle kwitnie totalnie. <grym> I, I teraz jednym z takich błyskotliwych dosyć konceptów, um, bo cała masa w ogóle pojawia się rzeczy, do których można wykorzystywać te asystent, tych asystentów, te inteligentne tak zwane głośniki i tak dalej. Cała masa rzeczy, od takiego prostego wołania kogoś na obiad, wołać dzieci na obiad, nie trzeba już krzyczeć, żeby było słychać na pierwszym czy drugim piętrze, wystarczy powiesz do głośnika i jeżeli dziecko ma ten sam głośnik w swoim pokoju, to oczywiście tak jak jakiś taki wewnętrzny interkom usłyszy. Na niektórych modelach można nawet odpowiadać, także niesamowite, no, taki prosty przykład z rękawa, w jaki sposób może to ułatwić życie. Natomiast jeżeli chodzi o oswojenie z książką modnej młodszych lat, to czy czytanie dzieciom, to jest w ogóle niesamowite oswojenie. Jak to się ma do dzisiejszych audiobooków, to już w ogóle bardzo interesujące zagadnienie, dygresyjne. Natomiast jeżeli chodzi o to, oswojenie dzieci z lekturą, z książkami od najmłodszych lat, to możemy wykorzystywać do tego również te inteligentne głośniki, czytając im, nie wiem, czy to po polsku jest, na razie po angielsku, ale pewnie kwestia czasu i będzie i po polsku, gdzie e, dzięki współpracy z Disneyem Google sprawiło, że te głośniki rozumieją, rozumieją, potrafią zrozumieć, e, jakby spostrzec, że czytasz dziecku, na przykład Piotrusia Pana, o, i w momencie, kiedy w książce dojdziesz do jakiegoś bardziej ekscytującego miejsca, do jakiejś bardziej ekscytującej sceny, to nagle w tych głośnikach odpowiednie dźwięki, efekty dźwiękowe zaczną się pojawiać. Jakiś taki akompaniament na żywo, gdzie powiedzmy będzie jakaś smutna scena, jakieś smutne dźwięki, jakaś wesoła scena, jakaś, jakieś tam sielskie otoczenie, jakieś sielskie dźwięki. I to wszystko wzdłuż, bo asystent Obecny w tym głośniku, ta inteligencja rozpoznająca mowę, rozumiejąca mowę, będzie to wszystko rozumiało, że o czym czytasz i że to jest Petrus pan i że możemy w związku z tym na żywo, w czasie rzeczywistym podłożyć pod to podkład dźwiękowy adekwatny. Czyniąc to całe doświadczenie jakże bardziej jeszcze atrakcyjnym, to już nie jest tylko czytanie dziecku, to jest czytanie dziecku z całymi fanfarami, efektami, to jest w ogóle niesamowite, w jaki sposób można oswajać tą sztuczną inteligencję która może naprawdę nam sprzyjać i, i ułatwiać życie, czy, czynić życie barwniejszym, bardziej atrakcyjnym. To mi się dosyć podoba. Nawet, co ciekawe, też na których z najnowszych targów z różnymi tam nowinkami elektronicznymi zaprezentowano takiego robocika, który właściwie ma w teorii podobne, podobną funkcję, czyli czytać dziecku książkę stawiasz takiego robocika przed tą książką i on ją czyta. Ale cały trik i magia polegają na tym, że robocik nie czyta tej książki tak naprawdę technicznie, optycznie, swoim własnym powiedzmy to wzrokiem, jakimiś kamerkami, czymś. Tylko pod maską to wygląda w ten sposób, że robocik potrzebuje się tylko zorientować, co to jest za książka. Co to jest za książka i która to jest strona. Po czym on tak naprawdę ją przeczyta, ale nie musi jej mieć przed oczami non-stop. Znaczy Tak naprawdę chodzi o to, może i musi, żeby wiedzieć którą stronę, ale generalnie tak naprawdę nie czyta tekstu z, ze strony tej książki, tylko z własnej pamięci, bo on w pamięci ma całe mnóstwo tych książek. I on sobie tylko porównuje, bo ma też w pamięci okładki to wszystko i on sobie tylko porównuje, jak wygląda ta książka. Prawdopodobnie będzie miał ją w bazie danych, i od tej pory może ją przeczytać, więc powstaje na zewnątrz takie złudzenie, taki efekt, iluzja mm. niesamowita, że Robocik faktycznie czyta tę książkę. Jak on ją czyta dokładnie w sensie jakościowym nie wiem, nie wiem czy moduluje głos, czy są efekty dodatkowe, akompaniamentowe, tak jak w tym głośniku Google, Niemniej jednak cały koncept dosyć sympatycznie brzmi, się przedstawia, sam Robocik wygląda bardzo tak uroczo i słodko. I, i miło mi się też kojarzy, podoba mi się dosyć, więc to jest kolejny przykład na taką świetną inicjatywę oswajania dzieci z lekturą w taki sympatyczny bardzo sposób który może bardzo być przekonujący dla dziecka żeby po książki sięgać dobra, patrzę dalej czy coś jeszcze? Hmm. czy coś jeszcze? czy coś jeszcze? Tak, jeszcze, tak, jeszcze tak na marginesie totalnym, taka totalnie egzotyczna ciekawostka jeszcze, jeszcze z tego tematu czytania książek to Huawei, którego znamy jako producenta smartfonów i tak dalej, też opracował technologię, która adresuje to zagadnienie, tylko na nieco inny sposób już taki totalnie mm, oryginalny, polegający na tym, że treść y, książki, bajki, bajki powiedzmy, jest przedstawiana w formie znaków, w formie symboli. Yy, można bardziej zgłębić ten temat, ale tak symbolicznie. Może to się przydawać bardziej, kto wie, dla dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać. Hmm. Kto wie, kto wie. Yy, może pomagać w zapamiętywaniu, w nauce słowa pisanego. <śmiech> Co jeszcze? Czy coś jeszcze powiem dzisiaj? Patrzę, patrzę, nowe, pojawiło się polskie tłumaczenie kolejnego opowiadania Petera Watsa z uniwersum ślepowidzenia. Yy, zero, S i w czerwcowym numerze nowej fantastyki. Yy, linki oczywiście dorzucę. Peter Watts, jeżeli nie kojarzysz, autor yy, takiego mocniejszego, cięższego science fiction niektórzy nazywają to twardego science fiction, yy, ślepowidzenie w oryginale Blindsight, yy, hmm. które tak na marginesie ma swoją tam dalszą część yy, pod tytułem Echopraksja. o ile dobrze pamiętam. Yy, objętościowo grubsze książki oraz yy, takie w treści bardziej, że gdybym, wysublimowane. Hmm. Trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o mój gust, w mój gust nie trafiałem te książki tak za bardzo. Ja już opowiadałem o moje takie wstępne wrażenia o powiedzeniu swego czasu w Molium. I powiedziałem tam generalnie, jak to spuentować, to powiedziałem, że ja osobiście odczuwam prozę Petera um, Watsona jako takie pisanie na pokaz. Takie, takie szpanowanie elokwencją, że tak powiem. I, ale to jest moje subiektywne odczucie. Bardzo dużo takiej, takiej elokwencji, to, to, taki. Hmm, jakby na siłę się starał angażować różne naukowo lub pseudonaukowo brzmiące kawałki i napchać, napchać, napchać książkę tym yy, przy okazji jakiejś tam otoczki science fiction, która też jest dosyć zawiła. Czytałem, ale jakiejś przyjemności specjalnej we mnie to nie wzbudziło. Ale wiem, że są jak najbardziej fani, osoby, które, które gustują w tej prozie. I, i dla nich może być interesująca właśnie ta informacja, że y, pojawiło się kolejne opowiadanie w języku polskim, przetłumaczone na polski właśnie od Pitera. I to jeszcze nawet z tego faktycznie uniwersum y, ślepo widzenia to może być interesujące. Okej. Okay. I co jeszcze? Hmm. Czy ja sobie przypomnę, bo mam takie wrażenie, że jeszcze coś mam na końcu języka, że tak powiem. A nie mam w notatkach, bo to jest za świeża rzecz. Co to jest? O, przypomniałem sobie szczęśliwie. Bardzo się cieszę, bo mogę się podzielić z Tobą już na koniec entuzjastyczną ciekawostką do dzisiejszego zbioru. Jest nią imię Róży. Może znasz, może kojarzysz. Jeżeli nie, wiesz, ja kiedyś, kiedyś w szkole. Polonistka zaserwowała nam ten film, prawdopodobnie dla naszej własnej edukacji. Chociaż tego się wtedy nie czytało, jako lektura obowiązkowa chyba jeszcze, przynajmniej nie w tamtym roku. Ale jednak zaserwowano nam ten film, żeby rozwijać nasze horyzonty. Bardzo polecam tamten film, to jest stary, stary film. Obsadę ma wyśmienitą wyśmieni to taki film, których mało chyba dzisiaj, o ile w ogóle są obecne. Taki film, który ma bardzo charakterystyczny styl, ma charakter i ma dosyć taką fabułę angażującą i taka prawdziwa zagadka bez, bez odczuć, że jest na siłę, że jest szpanowanie, cokolwiek, bez, bez tych odczuć sztuczności. Natomiast film jest bardzo prawdziwy i wyśmienity, wyśmienity. Polecam dla, dla miłośników zagadek, jakichś może nawet kryminałów, a szczególnie jeżeli lubisz takie średniowieczne klimaty, coś w tym stylu. Polecam tamten film najpierw obejrzeć, mimo wszystko. Dlaczego mówię najpierw? Dlatego, że ku zaskoczeniu zrewitalizowano ten koncept wypuszczając serial o tym samym tytule Imię Róży. Zabawny jest bardzo no, to, kto gra opata klasztoru zakonu Franciszkanów w tym serialu. To jest bardzo, bardzo zabawne. Możesz kojarzyć tą postać z osobą Bena z serialu Lost Zagubieni. Także to w ogóle mnie rozbryło totalnie. Widzieć to jego charakterystyczną Fizjonomię ha! w tej produkcji, jakże taki stylizowany, na poważnym i tak dalej. No, oczywiście ta produkcja niestety jest już bardziej wyprodukowana w duchu współczesnym, tym bardziej, w którym często niestety dominuje to szpanowanie, te efekty na siłę różnego rodzaju, ta jaskrawość na siłę i tak dalej. Niemniej jednak coś tam zachowano z wartości pierwowzoru i yy, póki co obejrzałem chyba za dwa odcinki daje jeszcze temu szansę, jeszcze nie przekreślam wyraźnie, więc może coś z tego będzie. Może to być interesujący kąsek dla miłośników takiej bardziej klasycznej literatury, bo to jest właśnie bardziej klasyczna literatura. Imię róży, bardzo interesująca pozycja, pewnie najbardziej w wersji książkowej. Także tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy zestaw. Stricte ciekawostek wokół książek, wokół autorów, wokół czytelnictwa. Mówił Thomas Lee, bardzo dziękuję Tobie za uwagę życząc przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy oraz zapraszając do lektury następnych epizodów zarówno Molium Snippets, jak i rozdziałów Molium. Do usłyszenia.